Program drugi polskiego radia, już minuta po 11.00. Kwadrans bez muzyki. Miastem, które dziś kocham najbardziej, jest Pietra Miejscem, w którym czuję się absolutnie najlepiej, jest moja pracownia, mówił Igor Mitoraj. Wybitny artysta i jeden z najważniejszych współczesnych rzeźbiarzy, którego pracę można oglądać na całym świecie. W latach 80. to niewielkie toskańskie miasteczko stało się jego domem. To tutaj, że utworzył, a po śmierci również spoczął w Pietrasanta, bo wstaje także muzeum Igora Toraja, które już wkrótce zostanie otwarte. My jednak zaglądamy tam już dziś, jako jedni z pierwszych. Sprawdzamy, jak wygląda budynek muzeum, do którego trafi blisko 70 prac artysty i co czeka przyszłych zwiedzających. O przygotowaniach do otwarcia placówki opowiada jej dyrektor Frank Bum, dyrektor generalny Fundacji Igora Mitoraja, z którym w Pietrasanta spotkała się Elżbieta Szymkowska. Jesteśmy przed Muzeum Igora Mitoraja w Pietrasanta. To wyjątkowy budynek, który już z zewnątrz przyciąga uwagę, a przed nim na trawniku stoi jedna z rzeźb artysty. To zapowiedź tego, co już wkrótce będzie nas czekać wewnątrz muzeum. Wszystko zaczęło się, gdy spadkobierca Igora Mitoraja, Jean-Paul Sabatier, jego partner, z którym spędził kilkadziesiąt lat życia, ogłosił przekazanie państwu włoskiemu kolekcji 69 dzieł artysty. Miały one zostać wystawione w specjalnie do tego przeznaczonym muzeum. Potem powstała też fundacja Igora Mitoraja, której celem jest zarządzanie tą kolekcją. W rozmowach z władzami miasta Pietrasanta zrodził się pomysł, aby muzeum zorganizować właśnie w tym istniejącym już budynku. Jako specjalista w dziedzinie historii muzeów uważam, że nie można było dokonać lepszego wyboru. Znajdujemy się tuż na obrzeżach historycznego centrum, a przed nami stoi bardzo nowoczesny obiekt, który w zabytkowej części miasta zupełnie by nie pasował. Wystarczy jednak przejść na drugą stronę ulicy, by otworzył się przed nami zupełnie inny świat. Mogłoby się wydawać, że ta nowoczesna budowla powstała całkiem niedawno. Tymczasem pochodzi z 1967 roku. Przez lata mieścił się tu targ miejski. Jednak z czasem hala została niemal całkowicie opuszczona. Działały w niej jedynie małe sklepiki spożywcze. Można by pomyśleć, że to zbyt piękny budynek, by pełnił funkcję zadaszonego targu. Jego architekt stworzył bardzo odważny projekt. Konstrukcja opiera się na licznych kolumnach, z których każda podtrzymuje fragment dachu. Przypominają one stojące obok siebie grzyby albo gęsto ustawione parasole. Razem tworzą niezwykłą przestrzeń, która już wkrótce stanie się przestrzenią wystawienniczą. Modernizacja zachowała i podkreśliła oryginalną konstrukcję budynku, który usytuowany na podwyższeniu przywodzi na myśl grecką świątynię i w pewnym sensie staje się świątynią świątynią sztuki. Początkowo, gdy ogłoszono przekazanie kolekcji dzieł Igora Mitoraja, plan zakładał jedynie remont nieużywanego budynku i umieszczenie w nim prac artysty. Z czasem jednak przedstawiciele miasta Pietrasanta, regionu Toskania i państwa włoskiego uznali, że obiekt ten ma o wiele większy potencjał i może stać się czymś więcej. Ostatecznie zdecydowano, że obok ekspozycji dzieł Igora Mitoraja powstanie tu również Muzeum Sztuki Współczesnej. W związku z tym projekt został znacznie rozszerzony. Pierwotnie planowaną powierzchnię około 800 m2 zwiększono do blisko 2500 m, metrów, co oznaczało również konieczność zwiększenia budżetu na realizację tej inwestycji. Budynek wymagał nie tylko modernizacji, ale też wzmocnienia konstrukcji, by mógł pomieścić wielkoformatowe, ciężkie rzeźby. Widzimy też przepiękne, przeszklone elewacje. Przypominają witryny, przez które można oglądać to, co jest w środku. Sprawia wrażenie niezwykłej lekkości. Dzięki temu jest widoczny już z daleka. Na dole, na trawniku ustawiono dzieło Igora Mitoraja, to zbroja, jedna z jego monumentalnych rzeźb. Ta rzeźba zachęca nas, by podejść bliżej do muzeum. Chodźmy więc, adesso? jesteśmy już przed samym budynkiem. Otwarcie niebawem. do tak, już wkrótce otworzymy główne piętro muzeum, to, które zwrócone jest w kierunku miasta i widoczne jest od strony historycznego centrum. To wielka, otwarta przestrzeń typu open space, w której będą odbywać się różne wydarzenia, w tym wystawy i konferencje. W międzyczasie zdobywamy fundusze od instytucji założycielskich miasta, regionu i państwa, aby dokończyć remont całego budynku, który ma dwie kondygnacje. Do zagospodarowania pozostaje jeszcze niższe piętro, gdzie powstaną między innymi magazyny, biura i strefa czytelnicza. Mamy też nadzieję, że w ogrodzie będzie kawiarnia. W tej chwili działamy na parterze i to właśnie tutaj zaprezentowane zostaną prace Igora Bitoraja. Pierwsza wystawa będzie zatytułowana Dar znajdą się na niej wszystkie dzieła z przekazanej kolekcji. Obejmują one różne okresy twórczości artysty od lat 70. aż po lata 2000. Są wśród nich rzeźby z brązu i marmuru, a także rysunki, obrazy i mozaiki, czyli wszystkie techniki, którymi posługiwał się artysta. Czy są brązy, czy są marmi, czy są disegni, czy są kwadry, czy są mozaiki. Czyli... Praca Igora Mitoraja będzie można zobaczyć tutaj, w tej ogromnej przestrzeni, którą na razie oglądamy tylko z zewnątrz. Szczególne jest to, że ta przestrzeń jest duża, ale jak wspomniałem wcześniej, w całości przeszklona, bez tradycyjnych ścian, co stanowi wyjątkowe rozwiązanie w przypadku muzeum. To też stało się dla mnie inspiracją, by pójść o krok dalej i powiedzieć, że będzie to Muzeum Rzeźby. I w pewnym sensie już nim jest, przecież jesteśmy w Pietrasanta, gdzie powstają przede wszystkim rzeźby. Przypomnijmy, że miasto to uchodzi za jedno z miejsc o największym na świecie zagęszczeniu artystów, w tym rzeźbiarzy. Sztuka powstaje tu w licznych pracowniach marmuru, odlewniach brązu, a także warsztatach mozaiki i terakoty. Budynek pod tym względem jest idealny, bo rzeźba doskonale funkcjonuje w przestrzeni bez ścian, gdzie widz może się swobodnie poruszać wokół rzeźby. Oczywiście w przyszłości, jeśli będzie to potrzebne, będziemy inaczej organizować tę przestrzeń i tworzyć specjalne strefy wystawiennicze. Jednak uważam, że muzea mogą i powinny stanowić również wyzwanie dla sztuki. A jeśli podejdziemy bliżej, zobaczymy co dzieje się w środku. Wabene andiamo, podejdźmy więc. Co widzimy? Mówiliśmy już, że jest to duża otwarta przestrzeń, otwarta na wszystkie strony. Jedna z nich tam w oddali prowadzi w kierunku morza. Druga w stronę gór i wzgórz, które są znacznie bliżej. Dwie pozostałe to, jak się tu mówi, kierunek Massa, czyli prowadzący do miasta Massa i kierunek Viareggio w stronę tego miasta. Dodajmy jeszcze, że góry, które doskonale stąd widać to Alpy Apuańskie ze szczytem Monte Altissimo wznoszącym się na wysokość ponad 1500 metrów nad poziomem morza. Miejsce to znane jest przede wszystkim dlatego, że właśnie w tych rejonach odkryto marmur, który przyniósł bogactwo i sławę Pietrasancie. W poszukiwaniu jego złóż w XVI wieku przybył tu sam Michał Anioł, który pracował nad jego wydobyciem. Budynek muzeum jest bardzo jasny. Słońce, które dziś mocno świeci, całkowicie wypełnia tę przestrzeń, co dla niektórych technik artystycznych może stanowić problem. Tak jest na przykład z rysunkami. Rzeźby natomiast doskonale funkcjonują w takim świetle. Inspiracją dla układu tej wystawy stało się samo miasto Pietrasanta oraz pracownia Igora Mitoraja. Wszyscy artyści i rzemieślnicy, którzy tu działają, tworzą na swój użytek drewniane meble często nawet z surowego drewna. Są to zarówno podstawy podrzeźby, jak i niewielkie schodki, na których można usiąść podczas pracy. Ten sposób wykorzystania drewna stał się dla nas punktem wyjścia do opracowania aranżacji wystawy. Jak możemy zobaczyć, stworzyliśmy tu ogromny stół, który przecina całą przestrzeń. Na nim prezentowana będzie większość dzieł ustawionych właśnie na tej jednej wspólnej przestrzeni. Zdecydowaliśmy się na bardzo przestrzenny układ. Pokazujemy wiele prac razem, a nie każdą na osobnym podejście. Ma to również pomóc w zrozumieniu tego, jakie relacje powstają między dziełami sztuki. Chcemy w ten sposób podkreślić, że jest to dopiero początek, że teraz organizujemy pierwszą wystawę, ale w przyszłości będą następne. Mamy nadzieję, że kolekcja będzie się rozwijać, a niektóre prace pokażemy także w zupełnie innych kontekstach, w zestawieniu z dziełami innych artystów. Tutto questo è stato creato grazie alla fondazione Igor Mitoraj. Wszystko to jest możliwe dzięki fundacji Igora Mitoraja. Dlaczego stworzenie tego muzeum i pokazanie w nim jego twórczości jest tak istotne? col Artista. Przyjechałem do Pietra Santa trzy lata po założeniu fundacji, która powstała cztery lata temu. W tym czasie wykonano ogromną pracę, jednak mam wrażenie, że wokół fundacji i muzeum pojawiły się bardzo duże oczekiwania. Brakowało tu miejsca, które w pełni prezentowałoby twórczość artystyczną, czyli nie tylko szkice i modele rzeźbiarskie, jak w przypadku istniejącego już Muzeo dei Bocetti, do którego artyści działający w mieście przekazywali swoje prace. Chodzi jednak o to, by pokazywać to, co dzieje się dzisiaj, czyli sztukę współczesną. Stąd oczywisty wybór twórczości Igora Mitoraja w Pietrasanta, miasta, dla którego jest jednym z najważniejszych twórców ostatnich dekad, jeśli nie najważniejszym. Muzeum będzie też punktem odniesienia dla prac innych artystów, tworzących zarówno tu, w Pietrasanta i jej okolicach, jak i twórców zagranicznych, których dzieła chcielibyśmy pokazywać w naszym mieście. Pietrasanta ke Igor Mitorai amato tantissimo. Igor i bardzo kochał Pietrasantę i był z nią silnie związany. Spędził tu ponad 30 lat. To bardzo ciekawa historia. Wyjechał z Polski do Paryża za namową swojego mistrza Tadeusza Kantora, który powiedział mu mniej więcej tak. Jesteś bardzo dobry, ale jeśli naprawdę chcesz być artystą, musisz wyjechać, zobaczyć więcej. Więc wyjechał do Paryża, gdzie jego kariera nabrała tempa. Po latach jednak zaczął czuć, że czegoś mu brakuje, że musi pojechać do Włoch. Chciał zobaczyć Pompeję i inne ważne miejsca również w Grecji, ale szczególnie zależało mu na Italii. Nie powinien był o tym myśleć, bo jego wiza obowiązywała tylko we Francji, dlatego stanowczo odradzano mu wyjazd do Włoch. W przypadku kontroli mogłoby się to dla niego źle skończyć, mimo to uparł się i pojechał. A kiedy dotarł do Pietrasanta, jak się mówi, zakochał się w tym miejscu, w sposobie życia, pracy i został. I miał tu też swoje pracownie. Kupił teren, na którym stworzył zarówno pracownię, jak i tuż obok dom w pięknym otoczeniu. Miałem szczęście już kilka razy odwiedzić to miejsce. Pracownia jest w pełni zachowana, z pracami i szkicami wewnątrz, jednak nie jest udostępniana zwiedzającym. Igor Mitoraj stał się artystą znanym na całym świecie, właśnie kiedy zamieszkał w Santa. Jego pracownia, mieszcząca się w hali przemysłowej, działa do dziś. Są tam jego rzeźby, również te monumentalne. To wyjątkowe miejsce, mimo że sam budynek jest bardzo prosty. Perlei, personalmente, co dla Pana jest najważniejsze w twórczości Igora Mitoraja? Czy jest jakaś myśl artysty, która jest Panu szczególnie bliska? To nie jest łatwe pytanie. Inspirujące jest dla mnie to, że Igor Mitoraj stworzył świat, który przemawia do tak wielu ludzi, mimo że mówimy tu o sztuce współczesnej. Dziś wielu odbiorców ma trudność, by się w niej odnaleźć. Łatwiej wchodzą w relacje ze sztuką z innych epok. Być może właśnie dlatego jego twórczość trafia do tak szerokiego grona odbiorców. Choć jest zakorzeniona w historii, nawet bardzo odległej, porusza tematy uniwersalne, bliskie każdemu. Uważam to za bardzo ważne. Pojawiają się też krytyczne uwagi, że jego sztuka nie tylko czerpie inspiracje z przeszłości, ale także jest zbyt klasyczna. Tymczasem on sam wyraźnie podkreślał, że jego twórczość nie jest klasyczna, lecz, że tworzone przez niego postaci mężczyzn, kobiet i figur mitologicznych interpretuje w sposób zupełnie współczesny, posługując się współczesnym językiem. E quali sono i progetti? Jakie są plany Fundacji Igora Mitoraja na najbliższe miesiące? Obecnie przygotowujemy się do otwarcia muzeum, ale jednocześnie patrzymy znacznie dalej w przyszłość, zarówno jeśli chodzi o organizację wystaw, jak i rozwój samego muzeum. Przyglądamy się teraz terenowi znajdującemu się za budynkiem. Również w nim dostrzegliśmy niezwykły potencjał. Chcemy stworzyć tu ogród rzeźb z wyraźną obecnością natury. Trudno to sobie teraz w pełni wyobrazić, ale ten teren, choć niezbyt duży, może stać się kolejną muzealną przestrzenią. Nie będzie to tradycyjny ogród z rzeźbami, lecz przestrzeń kształtowana przez roślinność, w której będą mogły odbywać się również projekty artystyczne. W ten sposób wizyta w muzeum będzie mogła przebiegać zarówno w środku budynku, gdzie będą prezentowane dzieła sztuki, jak i na zewnątrz. Bardzo ważna jest tu też zmienność pór roku. Zimą słońce przyjemnie ogrzewa przestrzeń, natomiast latem w ciągu dnia robi się bardzo gorąco i potrzebny jest cień. Chcemy więc stworzyć miejsce, w którym zwiedzający będą mogli czuć się komfortowo przez cały rok. Zależało mi również na tym, aby muzeum miało różne godziny otwarcia, w zależności od sezonu. Latem będzie otwarte głównie po południu i wieczorem, ponieważ w ciągu dnia ludzie uciekają do cienia lub wyjeżdżają nad morze. Zaczynają wychodzić dopiero wieczorem. Wtedy ulice i place Pietrasanty zapełniają się, a już wkrótce będzie się tak działo również w naszym muzeum. Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Elżbieta Szymkowska. 18 minut po 11. Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje. Klaudia Baranowska witamy ponownie. W tej części wracamy do muzyki francuskiej razem z dwoma znakomitymi francuskimi artystami, którzy od lat tworzą jeden z najbardziej wyjątkowych duetów kameralnych w Europie. To violonczelista Jean-Guyen i pianista Alexandre Taro. Łączy ich nie tylko wspólne zamiłowanie do repertuaru, ale też prawdziwa artystyczna przyjaźń. W tym roku świętują 30-lecie współpracy, a jubileusz uczcili albumem podsumowującym te trzy dekady wspólnego muzykowania. Przez te lata stworzyli interpretacje pełne energii, elegancji, swobody, wyobraźni od baroku po muzykę współczesną. Obaj są, no, mają bardzo silne osobowości i to indywidualiści, ale też Potrafią tworzyć i oddychać razem, jednym muzycznym rytmem. Jean Raz niewątpliwie wnosi szlachetność brzmienia, no ale też podobnie, Alexandre Tarot, kolor, lekkość i charakterystyczny francuski styl. Zaczniemy od muzyki Claude'a Debussy'ego w nawiązaniu do tego, co wcześniej. Tym razem zabrzmi jego słynny walc. La Plu Quelont to utwór pełen wdzięku, subtelnego humoru i paryskiej elegancji. jean i i Aleksandr Tarot. A plus gloda de vis, jego muzyka pełna wdzięku i tej szczególnej francuskiej elegancji, jakiegoś takiego niedopowiedzenia. To interpretacja Żana Giena Kejrasa i Alexandra. Taro. To nagranie znalazło się na ich jubileuszowym albumie Tron de Duo. To pokazuje niezwykłą y, rozpiętość wspólnej drogi od Bacha, Schuberta, Debussy'ego, Forego, Britena po muzykę francuskiego baroku. To płyta, na której spotykają się bardzo różne światy brzmieniowe, estetyki, epoki połączone y, jednym językiem wykonawczym. No i teraz cofniemy się od dwa stulecia do świata francuskiego baroku i... Muzyki Marena Marego, posłuchamy jego Couplet de Folie, słynnych wariacji opartych na temacie La Folia, który inspirował kompozytorów przez całe stulecia. No i tutaj duet Dżongienkei Raz i Aleksandre Taro również wypada znakomicie z lekkością, temperamentem i doskonałym wyczuciem stylu. Pleite de Folie, Maryna Marego, rozbudowana wariacje na temat słynnej La folie. we współczesnej odsłonie. Jeanne Giena Keirasa i Aleksandra Taro, która mnie przekonuje na swój sposób, zagrane z finezją, wyobraźnią, to artyści, którzy od 30 lat tworzą duet oparte na rzadkim dziś porozumieniu, wzajemnym słuchaniu, i wspólnym oddechu. A tę kompozycję również umieścili na jubileuszowym albumie Trente ans de duo, wydanym z okazji 30 lat współpracy. Piękne podsumowanie wspólnej drogi i wzajemnego porozumienia. A na zakończenie wracamy w ich wykonaniu, Aleksandra Taro i żona Gijana Keirasa do muzyki Debussy'ego. Posłuchamy sonaty wieloczelowej Demol, to utwór, w którym duet może pokazać całą subtelność dialogu, bogactwo barw i kameralną inteligencję wspólnego muzykowania. Ponownie dzisiaj jean Raz na violonczeli i Tarot na fortepianie. Znakomity duet grają już razem od 30 lat. To była sonata violoncelowa: Demol, Claude'a Jego Rzeczywiście potrafią wejść w bardzo różne style, jednocześnie zawsze pozostają sobą. Tworzą brzmienie niezwykle spójne i pełne życia. No i tak dzisiaj kończymy kanon dwójki, bardzo francuski. Dziękuję za cztery spotkania w tym tygodniu. Klaudia Baranowska. Do usłyszenia w sobotę o godzinie 11. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Czytając wiersze Radosława Kobierskiego z tomu Człowiek ma cienkie ściany Wiemy, czy może raczej przeczuwamy, że wchodzimy w świat tuż przed katastrofą Ściana może nie wytrzymać, nie uchroni przed nacierającą falą cudami. Bezbronny człowiek ratuje się, zagęszczając świat materii. Gromadzi rzeczy, które mają powstrzymać pustkę, która zostanie po znikającym świecie. Poeta tworzy bardzo sugestywne obrazy, które zostają w naszej pamięci. Life on Mars Curiosity. Perseverance. Ciekawość i wytrwałość. Wytrwałość pytań. Dwa rovery, dwie twarze tej samej tęsknoty. Pomiędzy nimi czerwona skała, na której nic nie rośnie. I jej głęboki cień. Kratery, kamień, samotne formy, szczeliny. Każda z nich może być wejściem do grobowca pamięcią zamierzchłego rytuału lub przynajmniej jakiś geometryczny kształt. Wiadomo, przyroda nie tworzy odlinijki. Myślę, że ślady na pustyni, zafiksowana podwójna pętla pozostawiona w Rio Chiquito przez łazik w 1130 marsjańskim dniu ma w sobie jakiś ironiczny potencjał. Każde bliskie mi stworzenie umierało tak, żeby nie zostawiać śladów, nie wprowadzać w błąd. Metamorfozy. Bytomski kredens, do którego zakradał się dziesięcioletni chłopiec. Centrum grawitacji. Środek Układu Słonecznego. Stare drewno, w którym rosło echo i rozrastał się głęboki cień. Napinały się tkanki buczyny lub dębu, jakby las stał tuż obok na wyciągnięcie ręki. W środku serwis stachy, lwowskie sztućce, filiżanki z porcelany, talerze z roślinnym wzorem, głęboka zieleń, morska, malachitowa, szklane słoje na orzechy i kasze. Dokumenty i stare, rodzinne fotografie, blaszane pudełko, w którym trzymała kruche ciasteczka według jednej formy. Kiedy dotykał skrzydła oprawionego w mleczno-białe szkło, prawie słyszał, jak liść ociera się o liść. Wiersz ekosystemowy Pierwsze takie niebo w tym roku. Czereśnia obsypana kwiatem, wygodny fotel z bieda ratanu. Piszą w wiadomości, którą teraz czytam, na temat klimatu. Początek będzie przyjemny, zanim stanie się całkiem nieznośnie. Początek, który jeszcze znosimy z podziwem, Gdyż ozięble gardzi naszym unicestwieniem. Beznamiętnie gardzi naszym unicestwieniem. Zamykam oczy pod powiekami czerwień, Jakbym spoglądał w dół krateru Na pulsującą lawę. Kosiarki i piły spalinowe Kroją ciszę w bezustannej sztafecie. W ziemi głęboko, pod naszymi stopami czeka nienarodzony las. Spokojnie, tysiąc lat. Wiersze Radosława Kobierskiego z tomu Człowiek ma cienkie ściany. Czytał Łukasz Lewandowski, jutro ciąg dalszy. Zapraszam i woda Smolka.